Syberyjskich. Sprawa ta o kradzież złota bardzo rozgałęziona, wykrytą została przez oficera żandarmów wysłanego z Petersburga. Kradzież złota w Uralu tak się upowszechniła, iż rząd tracił przynajmniej jedną czwartą dobytego metalu. Urzędnicy, robotnicy kradli i sprzedawali go kupcom. Śledztwo i ukaranie kilku winnych osób nie położyło tamy kradzieży. Rząd widział się więc zmuszonym użyć energicznych środków i dlatego wysłał na wykrycie złodziei oficera z obszernem pełnomocnictwem i znanego ze zręczności szpiegowskiej. Oficer przebrany za kupca, wszedł w stosunki z robotnikami i kupował od nich złoto. Środek ten pokazał się niewystarczającym, bo nie będąc znanym, nie mógł wzbudzić powszechnego zaufania. Nieostrożni tylko złapali się na tę wędkę. Postanowił więc w przód, dać się wszystkim poznać, i nabyć sławę złodzieja. W tym celu pozwolił się aresztować jako włóczęka. Czynownicy, nie wiedząc, kim był i jaką miał misję, osadzili go w tutejszym więzieniu. Tutaj żandarm doskonale odegrał rolę rzeczywistego złodzieja. Postępowaniem i rozmową otumanił wszystkich aresztantów i ci wtajemniczyli go i obznajomili ze wszystkimi sposobami kradzieży, wskazali mu oraz osoby, które złoto sprzedają. Mając już wiadomości potrzebne mu dla wykrycia wszystkich złodziejów, po sześciomiesięcznym areszcie zaproponował chorodniczemu znaczną sumę rubli za uwolnienie z więzienia. Chorodniczy wziął pieniądze i nie wiedząc, że będzie posądzony o sprzedajność, uwolnił niebezpiecznego aresztanta. Uwolniony żandarm udał się na sam przód do popa, który skupował złoto od robotników i chował je w cerkwi w ołtarzu, a potem drogo kupcom sprzedawał. Żandarm miał rekomendacje z więzienia od znanych popowi złodziei, zaufał więc pop nieznajomemu i sprzedał mu kilka funtów złota. Potem żandarm udał się na prowincję do chłopów i czynowników skazanych mu w areszcie. Kupując od nich złoto nie wzniecił w nich co do swej osoby najmniejszego podejrzenia. Gdy już miał w ręku wszystkie nici i wiedział o wszystkich złodziejach, wrócił do Ekaterinburga, okazał pełnomocnictwo z Petersburga i dał rozkaz aresztowania tych, których umiał tak zręcznie podejść. Trwoga padła na całą gubernię, bo wszyscy czując się winnymi sądzili, iż zostaną skompromitowani. Do trzystu osób osadzono w areszcie. Chorodniczy został zdegradowany, pop ukarany i rzadko która rodzina nie była dotkniętą tą sprawą. Kupcy, czynownicy, kobiety, chłopi pociągnięci zostali do więzienia. Z początku śledztwa zapierali się. Ale i tutaj zręcznie zrobioną obietnicą łaski umiał ich żandarm podejść. Przyznali się więc do kradzieży i wskazali jeszcze wspólników, o których żandarm dotąd nie wiedział. Długo ciągnęło się śledztwo i sąd. Mniej winnych ukarali rózgami lub więzieniem winniejszych bitok nutami i pałkami, a ostatni z tej sprawy dzisiaj właśnie otrzymują karę za swoje występki. Oficer otrzymał w nagrodę order, czyn podobno pułkownika i został posłany do innych guberni. Nie pamiętam jego nazwiska. Kradzież złota nie została przecież wstrzymaną, a energiczny rządu środek nauczył tylko większej ostrożności złodziejów. Sprawy o kradzież złota wyjęte zostały z atrybucji sądów kryminalnych, a oddane zostały pod rozstrzygnięcie wojennym sądom i są karane według całej surowości wojskowego prawa. Na dwóch poprzednich etapach Przekupki złapały dwóch aresztantów kupujących jadło za pieniądze z ołowiu, które robili w drodze. Z tego mogła wywiązać się niebezpieczna dla nich sprawa, ale żołnierze zapłaceni przez aresztantów nie donieśli wyższej władzy o tej zbrodni, a winnych oddali pod sąd starosty, który za nieostrożność kazał ich osmagać ruzgami. Zdarzenie to jest jeszcze jednym z wielu wypadków dowodzących sprzedajności moskali zacząwszy od urzędnika piastującego najważniejsze obowiązki w państwie aż do ostatniego kancelisty i żołnierza wszyscy prawie są sprzedajni rzadko który wziątek nie bierze stąd też Cudzoziemcy, którzy opierali swoje spekulacje handlowe w Moskwie na sprzedajności czynowników i nieuczciwych środkach, zawsze dobrze wychodzili. Ci zaś, którzy drogą prawej rzetelności i cnoty postępowali, nigdy nie wzbudzili zaufania w Moskalach i interesa swoje pospolicie, źle kończyli. Wieczorem, gdy już miłosierne osoby aresztantów nie nawiedzały, część ich, schowawszy się w kącie, stawiała na kartę jałmużnę, dzisiaj zebraną, a kilkunastu ciekawych zebrało się wokoło starego zbrodniarza, który znał najsławniejszych złodziejów i rozbójników i opowiadał różne przygody ich życia. Słysząc, że mówią o Wołyniu i Podolu i ja zbliżyłem się do nich i słuchałem historii o głośnym rozbójniku Karmeluku, który przez kilkanaście lat był plagą Wołynia i Podola. Pan jego, Karmeluk był poddanym, wysłał go do miasta z woskiem, który miał tam sprzedać. W drodze karmeluk zajechał do karczmy i tam, wypiwszy kieliszek wódki, zapragnął drugiego, potem trzeciego i tak dalej. Lecz nie miał czym zapłacić. Żyd obiecał mu jeszcze dać wódki za kawał wosku, a drugą połowę jako pijanemu skradli. Wytrzeźwiawszy się, bał się wracać do domu, bo wiedział, że pan za stracenie wosku każe go oćwiczyć batami. Postanowił więc nie wracać do wsi i puścił się na włóczęgę. Długo włóczył się w bliskiej okolicy, a nie mając co jeść, popełnił kilka kradzieży. Potem zawiązał stosunki z leśniczym swojego pana i znalazł u niego przytułek. Pan prędko dowiedział się, że zbiegły karmeluk u leśniczego przebywa, kazał go schwytać, a wiedząc o ogromnej sile zbiega, nie śmiał na niego obces uderzyć. Namówił więc leśniczego do zdrady. Leśniczy z rozkazu pana Ukrył w swoim domu trzydziestu ludzi. Wkrótce potem przybył z lasu karmeluk i zjadłszy obiad, położył się spać. Ledwo zasnął, napadli na niego zaczajeni, powiązali i zaprowadzili do dworu. Zdarzyło się, że właśnie w owym czasie był pobór rekrutów. Pan więc, oszczędzając poczciwych ludzi, Karmeluka oddał do wojska. Karmeluk z wojska uciekł i powrócił w swoje okolice z mocnym postanowieniem zemszczenia się na zdrajcy. Długo kręcił się koło domu leśniczego i wyczekiwał sposobnej chwili, aż pewnego razu samego napadł w lesie i okropnie zamordował. Odtąd został rozbójnikiem. Jako deserter został schwytany i w pułku ukarany pałkami. Lecz i tym razem Karmeluk długo nie służył. Uciekł powtórnie, a potem i po raz trzeci. Sława jego jako rozbójnika zrobiła się głośną między ludźmi. Gdy więc Czwarty raz złapali, obiwszy okropnie, posłali go do kopalni do Syberii. Z kopalni uciekł trzy razy i zawsze zebrawszy bandę, zupełnie oddanych mu ludzi, łupił podróżnych, rabował mieszkania panów, w potrzebie zabijał, a wszyscy go lękali się. Nieszczęścia i doświadczenia zrobiły go ostrożnym i śmiałym zarazem. Zręcznie też potem unikał rąk policji. We wsi, w której się urodził, miał kochankę. Dom jej był na ustroniu. Odwiedzał ją tylko w nocy. Odwiedziny tej stosunki nie uszły oka ludzi, którzy wnet — Donieśli panu, iż dziewka w domku na ustroni przyjmuje karmeluka i jest jego kochanką. Syn pana, słysząc o tem, ułożył plan zastrzelenia rozbójnika w domu dziewczyny, na którego już głowę cenę nałożyli. Zapoznał się więc z dziewką i ona, jak niegdyś leśniczy, zdradziła karmeluka. Syna dziedzica ze strzelbą ukryła w sieni, a zwabiwszy zbójcę pieściła go i ściskała. Karmeluk, widząc tyle dowodów miłości, nigdy szczęśliwszym nie był i spoglądał na nią okiem wesela i miłości. Gdy mu jakiś przysmaczek z pieca dostawała, w tej chwili właśnie z sieni rozległ się huk wystrzału, i kula rozczaskała głowę rozbójnika. Skończywszy opowiadanie o jednym rozbójniku, stary zbrodniarz opowiadał o drugim, równie słynnym jak karmeluk, rozbójniku, to jest o Bałtoku, który Besarabi dokazywał. Gdy go już bili knutem na szafocie, Kończył aresztant. Bałtok nie jęknął, ani nawet nie krząknął, lecz owszem, przegrażał gubernatorowi. Kat miał tajemny rozkaz zabić go knutem, lecz nie mógł tego dokazać. Taka to była silna natura. Później więc w Lazarecie Posmarowano mu umyślnie rany na plecach maścią z trucizną zmieszaną, od której Bałtok umarł. Aresztanci ciekawie słuchali przygód głośnych rozbójników, a opowiadający szczycił się znajomością z nimi. Skończywszy o Bałtoku, stary opowiadacz mówił o zbiegach z kopalni, o rozbójnikach nadwołżańskich i zaznajamiał młodych fryców ze światem Ludzi występujących przeciwko temu Co społeczeństwo uznało za dobre Umiał w poetycznym świetle Wystawić najczarniejszą zbrodnię I zachęcać zapalać umysły do występku Zasypiając myślałem o szkodliwości łączenia aresztantów z sobą, o zepsuciu i zarazie moralnej rozszerzanej przez te gromady ciągle transportowanych zbrodniarzy. Dla Niepoprawnego Radia PL czytała Katarzyna.